Ścieżka dźwiękowa do nieistniejącego filmu. Muzyka do słuchania w ciemnościach. Dźwięki nagrane w nocy. Nagrane nagrane w nocy. Lista opowieści o pejzażach dźwiękowych z Zaginionej Ścieżki Dźwiękowej utworów zagubionej muzyki filmowej do odgrywane sceny na scenie autorskiej teatru Prewizji. Jest to powtórka remake'u adaptacji sceny... tego <try> <Bo do try> filmu. Muzyka do opowieści o Zaginionych Pejzażach Dźwiękowych. Bohater znany jako człowiek Dijerido, a w imieniu mając Jerry D. Jaredę... Duch będący osobą kreatywną, odważną i niebojącą się eksperymentować. Biorąc pod uwagę jego dotychczasową pracę, w której ceni sobie wolność, tutaj, bo nie powinno go usztać, że to jest, to bardzo ważne. ...decywując się na jeszcze bardziej krajną formę, łączącą różne gatunki, zlecił napisanie wewnętrznej recenzji odnośnie dróg, możliwości, celów mogących przez niego być w zastosowaniu niebo, w przyszłości. Wprowadzając nowe, innowacyjne elementy, co przyniosą nieodwracalne zmiany, Zatem zupełnie nieoczekiwane w kontekście jego dotychczasowych światów, w jakich wyraźna jest jego ciekawość i głębokie zainteresowanie ludzką psychiką, zainteresowanie ludzką psychiką mrocznymi aspektami życia oraz otwartość na nowe doświadczenia ani i rzeczywistości. Będziemy. Będziemy. Będziemy. Będziemy. opowieści pełne elinych zagadek i nieoczywistych zwrotów a. Wizualizuję obrazkiem tych opisać słowami także się nie da. Sam życzyłbym sobie połączyć własne opowiastki, jakie w swoich książkach opisuje, próbując jedynie dopełnić je w jakikolwiek wizualny lub dźwiękowy sposób, ale jeszcze nie doszedłem do zadowalającego punktu i chyba nie będę nigdy w stanie zrobić tego inaczej niż w opowiadaniach. Autorowi tego kanału obiecuję, że jeśli zrealizuję miniserial czy coś podobnego, to z pewnością będę jednym z pierwszych, co zechcieć chciałby to zobaczyć i zatrzymać dla siebie w swojej kolekcji nadnaturalnych osobliwości artystycznych. Te krótkie filmy, niezależnie kto i w jaki sposób je zrobił, to niezwykłe doświadczenie. Porą rozdzierającego dźwiękowe ścieżki na historie bezdźwiękowe. On siedźwiękowy pejzaż futurystyczny, dzięki któremu następuje zwrot i powrót do stanu pierwotnego. Mówca główny. Recenzent odpowiedział tylko cytując z nagrania. Recenzent. Bez komentarza. Mówca główny. Co w tym wypadku jest najlepszą recenzją? A co dalej? Słuchawka. Idealnie się ogląda o drugą 46 nad ranem. Mikrofon. Akurat z nieznanych względów przypadkiem jest godzina 2.43. Głośnik 2. Ale chyba nie w tej samej strefie czasowej. Speaker 1. Nie tyle o odległość pomiędzy kontynentami, jakie graniczną barierą jest język tłumacza, ale i o dzień czy rok się rozchodzi. Speaker 2. No to się rozchodzi, jak ból mięśni stóp, co w nowych butach, rozejdzie się po kościach, niczym świeże bułeczki. Głośnik 1 Nigdy nie będziesz w tym samym bólu. Słuchawka Hmm, to prawdopodobnie francuska muzyka fortepianowa. Mówca główny Powiedz naszej ekipie, że zaraz dostanę trochę. Dziękuję, za uwagę. Dobrych, nocnych koszmarów. Wiosna z Mierzchem na zachodzie. Porą wczesnego lata, co nocne na wschodzi. Jesień świta na południu. Zima dniem trwa na północy. Wczesne ery lata rozdzierają. Niesamowite uszy wymazują skarby ukryte pod kopułą żywych piasków. Kompilacja Komplikacji Konkurencji. Z nich przybył synestetyczny synestezjer. Halo, kto mówi? Halo, kto mówi?